Jest wtorek, 21 kwietnia minęła 23, a dziś w programie były groźby usunięcia z partii, jest porozumienie. Jarosław Kaczyński zaakceptował stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Obaj politycy mówili podczas konferencji o kompromisie. Czyste powietrze pod dupą śledczych CBA wkroczyło do budynku Ministerstwa Klimatu. Szefowa resortu jest zadowolona z działań funkcjonariuszy. Donald Trump ogłasza przedłużenie zawieszenia broni z Iranem. Zapowiedział jednak kontynuowanie blokady irańskich portów. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy. sumę wydarzeń. Tam, gdzie jeszcze wczoraj były podziały, dziś ogłoszono porozumienie. Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zostanie rozwiązane, a jego ludzie zasilą eksperckie zaplecze PiS. O kompromisie mówili dziś prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki. Sylwia Białek sprawdziła, co kryje się między wierszami. Prezes partii Jarosław Kaczyński wyraził zgodę na działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Będzie to sytuacja, w której partia...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 Czy Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie z kryzysu na prostą? Zdaniem politologa profesora Jarosława Flisa to wciąż znak zapytania. Politolog podkreśla, że widmo rozpadu partii zostało wpraw wprawdzie oddalone, ale problem nie zniknął. Wewnętrzne napięcia pozostają, a rywalizujące frakcje nadal toczą własne gry. Główny problem polega na dostrzeżeniu, czy da się wygrać to właśnie z tym jednym płucem, to znaczy tylko i właśnie radykalizując, nie odstrawiając nogi, jak to lubi mówić Przemysław Czarnek. W ocenie eksperta napięcia w partii są bardzo duże i nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja. Zobaczymy, jak to będzie się toczyło dalej, no bo to problem nie tylko polega na to, żeby teraz się wycofać z tych głosów, które tam gdzieś padały. No ale jak sprawić, żeby takie rzeczy jak wewnętrzne napięcia, czy dyskryptowanie różnych inicjatyw wzajemne przez frakcje nie miało miejsca. No Ale na pewno, gdyby to się pogłębiało, ten start był, no to, to byłoby już tylko gorzej. Twierdzi profesor Jarosław Flis. Przypomnijmy, napięcie w szeregach Prawa i Sprawiedliwości wywołała inicjatywa Matusza Morawieckiego. Założone przez niego stowarzyszenie przeciągnęło kilkadziesiąt osób, w tym byłych ministrów i wiceministrów jego rządu. Reakcja była ostra. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że dla wspierających tę inicjatywę może zabraknąć miejsc na listach wyborczych. Nie wykluczał także usunięcia z partii samego Morawieckiego i jego zaplecza. Setki zgłoszeń i kolejne każdego dnia. Zonda Krypto, czyli platforma, która miała dawać zysk, dziś budzi coraz więcej niepokoju. Klienci alarmują, konta zablokowane, środki zamrożone, a wypłaty są poza zasięgiem. Do gry wkracza prokuratura w tle podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Czy to początek poważnego kryzysu na rynku kryptowalut? Więcej o tym Martyna Szymczakowska. W trakcie poniedziałkowej konferencji prokuratura regionalna w Katowicach informowała o 350 zgłoszeniach od pokrzywdzonych przez Zonda Krypto.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 Piesiewicz kłamie i manipuluje. W aferze mogą być też poszkodowani polscy olimpijczycy, dla których nagrody od Zonda Krypto wciąż są wirtualne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nagrody istnieją, ale tylko wirtualnie. Mowa o ponad milionie złotych i ani, gro, i ani grosza wypłaty. Rząd nie zamierza jednak naprawiać tej sytuacji. Minister sportu Jakub Rutnicki napisał w mediach społecznościowych, że umowa PKO Zonda Krypto została podpisana przez Radosława Piesiewicza bez konsultacji z zarządem i prezydium zarządu komitetu. Mariusz Pieśniewski. Zamrożone tokeny, których nie da się zamienić na gotówkę, to wciąż problem tych polskich Olimpijczyków, którzy dostali m.in. nagrody od Zonda Krypto po igrzyskach Mediolan Cortina. Na razie jeszcze nie dostałem tego planu. Pojawiły się głosy, czy te pieniądze może wypłacić sportowcom rząd? Państwo polskie zrealizowało swoje obowiązki względem olimpijczyków. I za Teraz Zonda krypto państwo nie będzie płacić. Jest, nie, nie może zapłacić. Odpowiada wiceminister sportu Piotr Borys za to powinien zapłacić pan Piesiewicz najlepiej z własnej kieszeni, jeżeli podejmuje nieodpowiedzialne i ryzykowne. Decyzje. Ale szef PKO Radosław Piesiewicz również nie mówił o rekompensacie za obiecane środki Zonda Krypto. Mamy pewne przemyślenia, ja będę reagował na bieżąco. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sprawa z Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą, tak uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Koalicja Obywatelska i Polska 2050 podchodzą jednak do tego sceptycznie. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że sprawą inwestorów oszukanych przez Zonda Krypto zajmują się odpowiednie służby. I one mają odpowiednie narzędzia do tego, żeby sprawdzić powiązania właścicieli firmy Zonda Krypto z politykami, żeby przeanalizować wszystkie wpłaty, które płynęły ze strony Zonda Krypto, żeby się zastanowić, czy decyzje osób, które uchwalają ustawy mają czy nie mają jakikolwiek związek z wpłatami, które były dokonywane, naprowadzone przez tych polityków prawej strony fundacje. Instytucja Komisji Śledczej trochę nam ostatnio nie wychodzi, mówił wicemarszałek Sejmuszy Monchołownia z Polski 2050. Przypomniał, że komisja do spraw Pegazusa nie zakończyła jeszcze swoich prac, choć już powinna to zrobić. Tego byśmy się chcieli dowiedzieć, ale tego się dowiemy raczej od Policji Kryminalnej, a nie od Komisji Śledczej w Sejmie. W dzisiejszych czasach, kiedy służby mają dostęp do przelewów, kiedy również ten świat płatności w kryptowalutach jest dość dobrze już rozumiany przez specjalistów, których państwo ma, naprawdę nie potrzeba do tego Komisji Śledczej, potrzeba dobrze działającej prokuratury, do tego potrzeba po prostu organów państwa, które będą wypełniały swoje obowiązki i później do Sejmu, jeśli będzie taka potrzeba, przyjdą z efektami tych postępowań. To jest dzisiaj najważniejsze. Zgodnie z Konstytucją Sejm może powołać Komisję Śledczą do zbadania określonej sprawy. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Długo czekaliśmy na ten dzień, powiedziała ministra klimatu Paulina Henning-Kloska i właśnie dziś do resortu weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na zlecenie prokuratury europejskiej zabezpieczają dokumenty programu Czyste Powietrze sięgające 2021 roku. Sprawa dotyczy możliwych nieprawidłowości, które jak podkreśla minister wcześniej wykryło samo ministerstwo.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 Ta zmiana została wprowadzona w 2022 roku. Drugi kluczowy według minister klimatu moment to styczeń 2023 roku i zniesienie limitu kosztów jednostkowych. Czyli tak zwanych maksymalnych cen elementów termomodernizacji. Bo wtedy, Szanowni Państwo, pojawiły się, i to mamy przeanalizowane już w zasadzie po wewnętrznych kontrolach, nagłe, duże wzrosty wykonania poszczególnych inwestycji. Wymiana okien wzrosła wtedy o 140%, ocieplenie dachu o 140%. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską dotyczy możliwego niedopełnienia obowiązków przy tworzeniu i wdrażaniu programu w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Zawieszenie broni zostanie przedłużone do czasu zakończenia rozmów z Iranem mogło prezydent Donald Trump. W związku z faktem, że rząd Iranu jest poważnie podzielony, co jest, co nie jest zaskakujące oraz na prośbę marszałka polowego i premiera Pakistanu poproszono nas o wstrzymanie ataku na Iran do czasu, aż ich przywódcy i przedstawiciele przedstawią wspólną propozycję, napisał we wpisie na platformie Strów Social. Równolegle amerykański przywódca wydał nakaz siłom zbrojnym, by te kontynuowały blokadę morską Iranu i były w Gotowości. Czy ta najnowsza decyzja Białego Domu zmieni propozycję negocjacyjną Iranu? Arabista Jakub Sławek uważa, że Iran do tej pory nie miał wysokiego statusu w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi.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 Jutro po południu Ukraina wznowi przez ropy rurociągiem przyjaźnim, poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. Jedną z pierwszych firm, które złożyły zamówienie na odbiór ropy jest węgierski koncern naftowy MOL. Pierwsza transza ma trafić w równych proporcjach na Węgry i Słowację. Rosyjska ropa nie płynie rurociągiem przyjaźnim przez Ukrainę do Słowacji na Węgry od końca stycznia, a o szczegółach powie Paweł Buszko.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 Tymczasem oczy Kremla ponownie skupione są na Polsce. Moskwa ostro reaguje na polsko-francuskie plany wojskowe. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow zarzucił Polsce i Francji militaryzację oraz nuklearyzację polityki bezpieczeństwa. Komentarz Moskwy dotyczy zapowiadanych ćwiczeń związanych z odstraszaniem jądrowym. To wspólna inicjatywa Par Warszawy i Paryża, która wywołała krytyczną reakcję strony rosyjskiej. Napięcie między wschodem a zachodem ponownie rośnie, a wymiana politycznych sygnałów Staje się coraz bardziej stanowcza. Maciej Jastrzebski. Rosyjskie media państwowe zwróciły uwagę na wizytę prezydenta Francji w Polsce. Donald Tusk i Emmanuel Macron rozmawiali wczoraj m.in. o przeprowadzeniu wspólnych ćwiczeń w ramach działań Paryża, mających włączyć sojuszników do programu odstraszania nuklearnego. Trzeba zapoznać się z niuansami, żeby ustalić, o jakiej broni mowa i w jakich krajach. To jednak kolejny raz pokazuje dążenie do militaryzacji i nuklearyzacji, oświadczył rzecznik Kremla Dmitry Pieskow. Rosja krytykuje każde działanie. Państw europejskich w dziedzinie obronności. Moskwa w ten sposób usiłuje usprawiedliwiać swoją agresywną politykę wobec sąsiadów i inwazję na Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież Leon XIV wspomina papieża Franciszka, podkreślając jego wkład w życie Kościoła. Jak powiedział, Jorge Mario Bergoglio dał wiele Kościołowi swoim życiem. Dziś mija rok śmierci papieża Franciszka. Wspomnienie padło podczas roku, lotu z Angolii do Gwinei Równikowej w rozmowie z dziennikarzami towarzyszącymi papieżowi. To osobisty i symboliczny moment refleksji nad pontyfikatem jego poprzednika. Pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo i tak wiele dał kościołowi poprzez swoje życie, świadectwo, słowa i czyny. Wielokrotnie udowadniał to, że żyjąc w prawdziwej solidarności z najbiedniejszymi, najbardziej bezbronnymi, chorymi dziećmi, osobami starszymi, poprzez swoje świadectwo i słowa pozostawił kościołowi ogromne dziedzictwo. W rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, gdzie Franciszek jest pochowany, odprawiona została msza święta w jej trakcie odczytano rocznicowe przesłanie Leona 14. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Szpitale onkologiczne wciąż czekają na rozliczenia za nadwykonania z ubiegłego roku, zwraca uwagę prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział zakończenie rozliczeń świadczeń nielimitowanych, programów lekowych oraz chemioterapii. Sytuacja budzi niepokój wśród placówek onkologicznych, które liczą na uregulowanie zaległości, mówił radio RDC dr Meder.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 Z rzeki Drwęcy w powiecie nowomiejskim wyłowiono kilkanaście martwych zwierząt, głównie dzików. Na miejsce skierowano strażaków i strażników rybackich na prośbę powiatowego lekarza weterynarii. Informacje o truchłach w rzece przekazali kajakarze płynący drwęcą. W związku z sytuacją starosta nowomiejski powołał zespół kryzysowy, a Straż Pożarna została zaangażowana w działania polegające na usunięciu martwych zwierząt z wody. Informował młodszy brygadier Kamil Szczech, oficer prasowy nowomiejskiej straż...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 Martwe zwierzęta wyłowiono na około 12-kilometrowym odcinku między wsią Pustki a Nowym Miastem Lubawskim. Mandat nawet do 5 tysięcy złotych może otrzymać rodzic lub opiekun, który udostępni dziecku hulajnogę elektryczną bez wymaganych uprawnień. Przekonała się o tym mama trzynastolatka z Łomży. Chłopiec uczestniczył w zdarzeniu drogowym na ulicy Wojska Polskiego. Jak informuje podkomisarz Karolina Wojciechan z Komendy Miejskiej Policji, nastolatek jechał chodnikiem, gdy doszło do zderzenia z samochodem wjeżdżającym z parkingu przy sklepie. Na szczęście w tym przypadku nikt nie doznał obrażeń ciała. Policjanci ustalili jednak, że niespełna trzynastoletni łomżanin poruszał się hulajnogą bez wymaganych uprawnień. Matka nastolatka, która pojawiła się na miejscu zdarzenia, została ukarana mandatem w kwocie tysiąca złotych za udostępnienie pojazdu osobie bez wymaganych uprawnień. Dlatego policjanci kolejny raz przypominają o tym, kiedy dziecko może jeździć hulajnogą i jakie powinno mieć uprawnienia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 Prędkość na takiej ulicy lub drodze to 30 km na godzinę. Dopiero kiedy nie ma ścieżki rowerowej albo takiej drogi, można jechać po chodniku. Ale wtedy prędkość ma być dostosowana do tempa pieszego i pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Na zakończenie sumy wydarzeń coś spogranicza nauki i czasu, który w Tatrach płynie trochę inaczej. Ponad 21 tysięcy hektarów Tatrzańskiego Parku Narodowego zostanie złapanych w obiekty w nowoczesnej technologii. Rusza projekt, który zamiast jedynie patrzeć na Tatry, będzie je czytać jak księgę. Skanowanie laserowe, zdjęcia z lotu ptaka i satelitarne spojrzenie z orbity mają stworzyć precyzyjną mapę zmian w górskiej przyrodzie. A jak mówi Marcin Bukowski z TPN, te dane nie trafią tylko do raportów. Powstanie z nich coś w rodzaju kapsuły czasu zapisanej w pikselach i pomiarach dla tych, którzy będą czytać Tatry za kilkadziesiąt lat.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 Projekt zakłada także analizę nadmiaru reklam, które zasłaniają widoki i wpływają na krajobraz teatr, dodał Marcin Bukowski. Taczański Park Narodowy leży na obszarze kilku gmin, gdzie wielokrotnie takie reklamy potrafią przysłonić widok na Taczański Park Narodowy. No i trzeba na to spojrzeć w kwestii takiej kategorii wartości, czyli jeśli turysta przyjedzie na Dolinę Strążyską i zamiast Giewontu zobaczy duży billboard, no czy to jest pozytywne czy negatywne. Z tego typu dane raczej będą wykorzystane na etapie planistycznym związanym z gminami. Nowoczesny monitoring obejmie nie tylko sam krajobraz Tatr, ale jego ukryty krwiobieg, czyli lasy, cieki wodne i korytarze migracyjne zwierząt. To właśnie tam, między drzewami, strumieniami i trasami wędrówek dzikiej fauny, technologia będzie wypatrywać zmian, które często umykają ludzkiemu oku. A w wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar, to już wszystko. Kolejna porcja informacji o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.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 Warszawa zacieśnia współpracę z Paryżem. To efekt wczorajszych rozmów Donalda Tuska z Emmanuelem Macronem. W Gdańsku polski premier i francuski prezydent zobowiązali się do pogłębienia współpracy w sektorach obronności i bezpieczeństwa. Politycy rozmawiali także o energetyce jądrowej i objęciu naszego kraju francuskim parasolem atomowym. Jakie są mocne i słabe punkty energetyki nad Sekwaną? Jakim rynkiem jest Francja? Czy na dobrych relacjach z Paryżem możemy zarobić? O tym z Pawłem Karczewskim, wiceprezesem Quercus TFI, absolwentem francuskich uczelni ekonomicznych rozmawiał Marek Klapa. Teraz czas na Francję. Kraj niezwykle ciekawy, ale też ciekawy w kontekście wczorajszych rozmów pomiędzy premierem Polski a prezydentem Francji. No właśnie, skupiliśmy się dość mocno o zacieśnianiu więzi z Paryżem na polu militarnym, ale ważny jest też ten wątek energetyczny. Tak jest, Francja ma niesamowite tradycje, jeżeli chodzi o, o y, osiągnięcia techniczne, inżynieryjne, to przypomnę, był samolot Concorde, to są ultraszybkie koleje, TGV, y, no i elektrownie atomowe. Mhm. Jeżeli chodzi o elektrownie atomowe, wydaje mi się, że to jest największy powód do dumy tego kraju. Z punktu widzenia gospodarki jest to 70% energii wytwarzane w tym sektorze, y, mają więcej energii wytwarzane z atomu niż Chiny, Japonia czy Stany Zjednoczone. Także pod tym względem też w porównaniu do, do obszaru kraju yy, na pewno Francja jest najbardziej najbardziej rozwiniętym krajem pod kątem energetyki atomowej. Co więcej ta technologia jest ich. To znaczy to jest ich własna technologia oczywiście pozyskana też pierwotnie gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych poprzez proces licencjonowany. Jak się temu przyglądałem to to było bardzo podobnie jak kiedyś polski Fiat. Czyli najpierw był polski Fiat, a potem było FSO 125. Także oni te technologie amerykańskie zaadoptowali na własne potrzeby, udoskonalili i, i, i to pięknie, pięknie funkcjonuje, funkcjonuje, pięknie działa. Czy taka opinia, że Francja jest absolutnym liderem w Europie, jeżeli chodzi o energetykę z atomu, to jest cały czas aktualna, aktualna diagnoza? Tak, to jest, to jest diagnoza jak najbardziej aktualna. Ostatni reaktor otworzyli w roku 2024, czyli to jest kraj, który systematycznie te reaktory otwiera. Ja tutaj przypomnę, że historycznie Francja gdzieś od lat 40. ubiegłego wieku, czyli zaraz po wojnie, zaczęła rozwijać reaktory atomowe w sensie komercyjnym, czyli już sprzedaży prądu z elektrowni nuklearnych od roku 1963 i od końca lat 70. ubiegłego wieku, czyli ponad 50. Czyli 50 lat temu, Francja ma już tych reaktorów kilkadziesiąt i, i stawia tylko i wyłącznie na, na elektrownie atomowe i to, tak jak powiedziałem, to działa, to funkcjonuje, ten rozwój tych elektrowni jest systematycznie robiony, te technologie są, są odnawiane, modernizowane, no i są bardzo efektywne. Czy idea, aby druga elektrownia atomowa w Polsce powstawała w kooperacji z Francuzami to jest Pana zdaniem bardziej strategiczna decyzja, czy też merytoryczna? Bo chodzi o faktycznie bardzo zaawansowaną technologię wytwarzania energii z atomu. To jest, to jest interes moim zdaniem strateg, strategiczny pod każdym względem. To znaczy po pierwsze technologia amerykańska. Hmm. Na pewno nie może być jedyna, jest zapewne droga, jeżeli uzależniamy się od, od jednego dostawcy, to nie jesteśmy, nie jesteśmy krajem, który może gdzieś tam negocjować ceny, czy potem, potem w dalszym okresie właśnie parametry dostęp, dostępu do procesu licencyjnego. Jeżeli chodzi o też podmioty amerykańskie, no one są znane z raczej takiego bardziej, bardziej dominacyjnego podejścia wobec, wobec, wobec Polski. Jeżeli chodzi o podmioty europejskie, no to one są i gotowe dawać jakiś offset y, i łatwiej udostępniać licencje. Prawdopodobnie no, wówczas te, te inwestycje y, i francuskie i amerykańskie mieszane mogą być tańsze, ale na pewno mamy kartę przetargową w negocjacjach, jeżeli korzystamy z doświadczenia y, innych partnerów niż tylko, niż tylko amerykańskiego. Zawsze pamiętajcie o dwóch rzeczach. To jest cytat z wczorajszego przemówienia prezydenta Francji. Po pierwsze Francja nie jest krajem, który prowadzi odwierty szukając gazu czy ropy. Proponujemy wam coś, z czego sami korzystamy. Opieramy się na tym i to działa. To jest bardzo ciekawe zdanie, bo ono też pokazuje, że Francja też odpuszcza inne technologie, na przykład OZE. Tak, bo Francja jest krajem wyśmienitym pod kątem OZE, mają, mają wybrzeże atlantyckie, mają wybrzeże Morza Śródziemnego, w szczególności to wybrzeże atlantyckie, no to jest bardzo wietrzne. Jeżeli chodzi o dostęp też do godzin słonecznych, solary też by mogły tam świetnie, świetnie funkcjonować i powiem tak, ze względu na właśnie uzależnienie od procesu tego tworzenia energii nuklearnej. Francuzi nie wykorzystują na tyle, na ile by mogli właśnie OZE, czyli w porównaniu z Hiszpanią yy, są uzależnieni bardziej od jednego źródła energii, czyli od atomu. Oni na to, oni na to stawiają w sposób świadomy. Ten sektor yy, wytworzył bardzo jakby we Francji duże lobby. To są związki zawodowe skupione wokół, wokół elektrowni atomowych. To są, to są yy, też można powiedzieć politechniki i uniwersytety, które się, się tymi działami zajmują i na pewno Francja jako kraj na to stawia. Natomiast w związku z tym, że nie wykorzystują czy OZE, czy LNG, czyli gazu skroplonego w takich ilościach, jak mogliby, gdyby nie stawiali na y, elektrownie atomowe, to mieliby energię tańszą. Dzisiaj energia w, we Francji jest droższa niż w Hiszpanii, y, która skupia się na OZE, natomiast jest oczywiście znacznie tańsza niż w Niemczech y, i znacznie tańsza niż w Polsce. To na pewno brzmi obiecująco, biorąc pod uwagę e, e, rachunki i megatrendy, bowiem ceny energii, koszty energii, to jeden, jedno z największych wyzwań e, globalnej gospodarki. Jutro w Katowicach rozpoczyna się Europejski Kongres Gospodarczy, na którym będziemy oczywiście z naszymi mikrofonami. Stamtąd również będziemy e, prowadzili dla Państwa specjalne wydania magazynu e Saldo. Natomiast pytanie do Pana odnośnie tego megatrendu, jakim jest e, koszt energii, e, którym jest blokadą dla takich gospodarek jak Polska, jak Niemcy. We Francji ta energia jest na tyle tania, że o tym się nie mówi? Ona jest, ja bym powiedział, adekwatna akurat do, do, do, do, do potrzeb takich moim zdaniem. Dość, ta cena jest dość optymalna, tak bym to powiedział. Natomiast Zawsze, zawsze klimat do końcu. Droższa energia wyzwala, wyzwala w przedsiębiorstwach i w gospodarstwach domowych poszukiwanie źródeł, y, źródeł mniej energo, y, energochłonnych. W związku z tym no tutaj na pewno motywacja Francuzów do zużywania mniejszej ilości prądu, ilości prądu niż na przykład w Niemczech jest mniejsza niż, niż w Polsce. Ale jeżeli chodzi o tą energię atomową, ona jest po prostu w pewnym momencie niezbędna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcemy mieć koleje szybkich prędkości, jeżeli chcemy mieć centra danych, to wszystko to wszystko będzie cały czas potrzebować. Można powiedzieć ograniczonych źródeł energii. Musimy stawiać na atom, musimy stawiać na OZE. Atom w przeciwieństwie do OZE ma jedną wadę. Nie tylko koszt budowy, ale bo koszt budowy da się moim zdaniem załatwić. Problemem jest długotrwałość. Budowy, czyli ten proces trwa od początku do zakończenia, do, do, do, do stworzenia już jakby generowania prądu około 20 lat. Wczoraj dużo mówiono o obronności. Chciałbym, żeby Pan opowiedział nam troszeczkę też o przemyśle obronnym Francji, bo on jest bardzo ciekawy również w kontekście innych wyzwań, tych geopolitycznych, przed którymi stoi Europa. No, pamiętajmy też o tym, że Francja jest mocarstwem atomowym. Tutaj nie tylko mówimy o atomie wykorzystywanym w produkcji energii, ale także atomie, który jest w głowicach, które Francja posiada. Jak to jest z tym przemysłem francuskim? Czy faktycznie, jak twierdzą niektórzy, to może być dla Europy taki bardzo ważny filar budowania nowego, czy nowej strategii bezpieczeństwa, z której być może wykruszą się Stany Zjednoczone. Zdecydowanie tak. Francja, no pamiętamy o tradycjach militarnych Francji. Francja jest krajem, który, który wygrywał wojny, można powiedzieć, systematycznie przez, przez całą swoją historię. E, Francja ma lotniskowce, Francja ma e, okręty atomowe, które, które działają, e, ma swoje własne samoloty, e, działa i, i, i, i też ogromne tradycje, mogę powiedzieć, właśnie stworzone w ramach edukacji, na politechnikach, na, na uniwersytetach, także, także mają ten swój własny know-how bardzo dobrze rozwinięty i Francja jest krajem, który, który ma potężne zaplecze naukowo techniczne do, do tworzenia bardzo nowoczesnej i dobrej broni. No i też wykorzystują coraz mocniej ten sektor kosmiczny, bowiem są na niskiej orbicie okołoziemskiej satelity, które między innymi w zakresie systemów obrony przeciwlotniczej działają i są bardzo zaawansowane. Moje pytanie odnośnie też innych korzyści, bo jeżeli będziemy współpracowali bardzo mocno na niwie obrony, jeżeli do tego dojdzie nam energetyka, to w sposób naturalny otwiera nam się rynek, bardzo ciekawy. Jeden z największych rynków Unii Europejskiej, tutaj co do tego nikt nie ma wątpliwości. Czy faktycznie możemy na takiej współpracy też skorzystać na innych płaszczyznach, sprzedając tam nasze towary, usługi? Czy jednak Francja pod względem tego bilansu handlowego też no, jest jednak już obstawiona i daje sobie doskonale też radę sama? Nawet jeżeli Francja jest od, obstawiona, no to, no to my wchodzimy w nowy rozdział, można powiedzieć, stosunków w ogóle gospodarczych Polski ze światem. Jesteśmy tak ogromnym w tej chwili kupcem mhm. na, na technologie wojskowe, na, te, na technologie energetyczne i to są naprawdę dziesiątki miliardów euro które my wydatkujemy. Jesteśmy jednym z największych, y, największych nabywców tych wszystkich technologii y, na świecie, że mamy kartę przetargową taką, że możemy żądać wiele. Także wszystko zależy od zdolności negocjacyjnych y, rządu, ministrów, dyplomacji, europosłów i całej klasy politycznej. To co w takim razie szło nie tak przez ostatnie lata, a właściwie przez ostatnie dekady? Bowiem, jak powiedział w rozmowie z informacyjną agencją radiową pan profesor Jarosław Jańczak, europeista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez dekady Francja uważała Polskę jednak za partnera peryferyjnego i teraz ma szansę się to zmienić w ocenie pana profesora. Czy faktycznie tak jest? Czy to był taki trochę nieodkryty ląd albo takie uśpione relacje, które mogą wejść na wyższy poziom teraz? Historia jest dość skomplikowana. Francja jest po pierwsze dość daleko geograficznie od nas, czyli nie graniczymy z Francją. Francja zawsze jest krajem trochę egoistycznym, takim frankocentrycznym, czyli zakupy e, francuskich przedsiębiorstw dokonywane są u fran francuskich poddostawców, mają, mają właściwie bardzo dobrze tą gospodarkę zdywersyfikowaną, mają swój, swój sektor bankowy, techniczny, militarny e, i tak dalej. W związku z tym e, Polska była krajem trochę peryferyjnym, jeżeli chodzi o, e, o nasze wcześniejsze Kontakty. Natomiast my też na pewno gdzieś tam troszkę od siebie dodaliśmy tego, tego, tego dziekciu, bo no, przypomnę kontrakt na Karakale został, został w sposób dość brutalny zerwany i, i, i, i my koncentrowaliśmy się w dostawach tych technologii krytycznych zawsze na Stanach Zjednoczonych głównie, tak jak wcześniej przed 89 na Związku Radzieckim. Wydaje mi się, że uzależnienie od USA powoduje to, że inni partnerzy troszkę mniej widzieli w nas korzyści. Ja wiem, że budowanie relacji handlowych, gospodarczych to są lata, jeśli nie dekady ciężkiej pracy, ale do tej pory jest tak, że takim jedynym mocnym filarem dla naszej gospodarki jest gospodarka niemiecka. Czyli jeżeli w Niemczech dzieje się niedobrze, natychmiast widzimy to również w naszych danych makroekonomicznych. Czy Francja może być alternatywą dla naszej gospodarki, dla naszych producentów, dla naszych eksporterów? Czy jednak Niemcy już mają tak pozycję, że jednak no, na długie lata jesteśmy mocniej związani jednak z Berlinem. Byliśmy i będziemy powiązani bardziej z Berlinem. To było, to było historyczne powiązanie. Przecież my mieliśmy w czasach, w czasach zaborów część Polski należała jakby do, do wspólnego tego, tego, tego terytorium niemieckiego w jakiś sposób i te powiązania z, zostają. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, ona może nam dodać elementu tej różnorodności, tej dywersyfikacji i prowadzenia naszych interesów na pewno z wielu powodów to jest warto. Między, między innymi właśnie, w, tak jak wspomniałem wcześniej, należy takich partnerów traktować jako kartę przetargową w negocjacjach z, obec, z obecnymi, tymi najbardziej dominującymi kontaktami. Jak powiedzieliśmy, już obserwuje pan gospodarkę francuską od lat. Wiemy już, na co możemy liczyć ze strony francuskiej. Oczywiście za to będziemy musieli zapłacić i to nie mało. Mówimy tutaj o technologiach e, atomowych, jeżeli chodzi o energetykę. A co w drugą stronę może zadziałać? Które branże no, tej współpracy w pana ocenie mogą szczególnie skorzystać, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i te relacje, no w końcu obustronne. To znaczy na pewno my możemy skorzystać właśnie, jeżeli chodzi o takie te naj, naj, najbardziej prostolinijne pomysły, czyli, czyli pozyskanie licencji i na technologie właśnie, właśnie nuklearne i posiadanie uh -huh. potem po wielu latach jakby korzystania z licencji już włas, własności tych technologii rozwijanie tego w naszym, w naszym kraju, właśnie rozwijanie też sektora naukowego, który w tym kierunku, w tym kierunku gdzieś tam mógłby, mógłby partycypować w tym rozwoju, bo akurat te technologie atomowe, one mają sens moim zdaniem yy, pod warunkiem, że będą rozwijane dokładnie tak, jak to zrobiła Francja. Z Pawłem Karczewskim, wiceprezesem qr z TFI rozmawiał Marek Klapa i tym tematem kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.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 po reklamie. Powtórka programu. Przestrzeń. Design. Architektura. Polacy kochają zamki, zarówno te stare, historyczne, jak i te całkiem współczesne. No właśnie, na czym polega fenomen tzw. zamczystości? I co to o nas mówi jako o społeczeństwie? Czy faktycznie każdy Polak marzy o własnym zamku? Odpowiedzi na te pytania poszukamy dziś w audycji Przestrzeń, Design, Architektura, Bożej Prośniewski. Dobry wieczór, razem na studiu Kuba Snopek, kurator wystawy Ostatni Zamek, Zamczystość Polska od Wawelu do Stobnicy, którą można zobaczyć na Zamku Królewskim w Warszawie, a mówiąc precyzyjniej w Pałacu pod Blachą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pozwoli pan, że zacznę może od takiego dość osobistego wyznania, bo nieco ponad 10 lat temu rozpoczynałem studia doktoranckie. Temat mojej rozprawy miał brzmieć Zamki i Pałacy Współczesnej Polski, analiza socjologiczno-kulturoznawcza. Ostatecznie jednak ten temat zmieniłem, doktoratu też nie obroniłem. Niemniej... Fascynacja tym zagadnieniem mi została i bardzo się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się, że państwo przygotowujecie taką wystawę. Gdy ją oglądałem, miałem takie nawet swoiste flashbacki, bo wiele przykładów, które pojawiają się na wystawie miałem wybranych do swojej analizy. No i też pewnie pytanie, które państwo jako twórcy tej wystawy sobie stawiali i na które ja chciałem znaleźć odpowiedź brzmi podobnie, a mianowicie... Dlaczego niektórzy z nas budują obiekty i to dodajmy bardzo różne, bo to i sale weselne, i domy jednorodzinne, a nawet garaże, które no właśnie udają zamki, a może nimi są tylko na swój własny sposób? I tak się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje? Skąd u nas wzięła się ta nasza miłość do zamków? Bardzo się cieszę, że... Pan tutaj również działał badawczo w tą stronę. To potwierdza, że temat jest istotny. Im więcej osób się takim tematem zajmuje, tym bardziej widać, że on jest społecznie istotny. Mnie interesowały zamki, nie pałace, a szczególnie zamczystość. Zamczystość, czyli to jest słowo, które tutaj wymyśliliśmy na potrzeby tego projektu. Chodzi o rzeczy, które wyglądają jak zamki, tworzą takie uczucie czy doświadczenie zamku, natomiast niekoniecznie są prawdziwymi zamkami. I teraz moje założenie jest takie, że, czy hipoteza jest taka, że ta zamczystość sięga e, szczytów społeczeństwa, a także bardzo wielu osób po prostu prywatnych. E, stąd e, ona ma kilka przejawów. E, z jednej strony to jest uwielbienie dla zamków historycznych. Bardzo duże pieniądze idą na remonty. Te remonty trwają, są czymś w ogóle, czego się nie kwestionuje. Bardzo często podczas tych remontów okazuje się, że wychodzi z tego zupełnie inny obiekt. Tak? Mamy z jednej strony Zamek Królewski w Warszawie, czy Zamek na Malborku, co do których nie ma raczej wielu, nie słów, ma wielu krytyki. Sł słów krytyki dotyczących tego, czy, czy, że to są nienaukowe. One są naukowo przeprowadzonymi odbudowami, ale z drugiej strony mamy takie obiekty jak Obolice, które trwają ogromne spory wśród naukowców. Czy to w ogóle jeszcze jest ten sam zamek, czy już nie? Bo przypomnijmy, zamek w Bobolicach był przez wiele lat ruiną i prywatny inwestor postanowił ten zamek odbudować. Niby wzorując się na zachowanych ilustracjach, czy też zachowanej dokumentacji tego, jak to wyglądało, no ale historycy mają wątpliwości, czy faktycznie ta odbudowa jest zgodna z tym, jak faktycznie ten zamek w przeszłości wyglądał. Dokładnie taki, takich przykładów jest kilka, bo to nie są tylko Bobolice, to jest Tykocin, to jest Zamek Królewski w Poznaniu i to jest ten taki poziom, powiedzmy, architektury władzy, wysoki, ale są też takie zamczyste budowle, które po prostu powstają i czasami one przybierają formę właśnie groteskową. Tutaj na wystawie mamy salę ze zdjęciami Mateusza Pawlukiewicza, który no po prostu zaprezentował takie zdjęcia niewielkich, prywatnych budowli przypominających zamki, właśnie te, o których pan tutaj mówił, rozsianych po całej Polsce. Ale zupełnie innym wyrazem tego uwielbienia zamczystości może być pęd kupowania starych zamków na Dolnym Śląsku i, i, i res restaurowania ich przywracania do e, stanu idealnego. A po co nam w ogóle ta zamczystość dziś? Moim zdaniem to jest po prostu część polskiej tożsamości. To jest część polskiej tożsamości, która została wykształcona w XIX-XX wieku. To nie jest tak, że wszystkie narody i państwa świata albo Europy są zakochane w zamkach. Natomiast akurat w Polsce tak się złożyło, że w czasach zaborów nie mieliśmy możliwości stawiania swoich monumentalnych obiektów, a wtedy właśnie w XIX wieku trwał taki powrót do gotyku i trwało odbudowywanie zamków w wielu krajach, na przykład we Francji czy w Niemczech. U nas to się zaczęło trochę później, to znaczy po pierwszej wojnie światowej i wydaje mi się, że to, jak ważne było odbudowanie czy, czy, czy przywrócenie Wawelu, jako takiego miejsca narodowego, a później odbudowanie Zamku Królewskiego w Warszawie, że to w jakiś sposób zdefiniowało jednak tą polską wyobraźnię i zamek stał się jednym z bardzo ważnych elementów. I tutaj, jeżeli można, jeszcze wrócę do początku pytania, to jest trend, ta zamczystość, który moim zdaniem trwa w Europie od XIX wieku, a w Polsce od późnego XIX wieku i początku XX wieku i przyjmuje bardzo różne formy. Od takich fantazyjnych odbudów, poprzez naukowe rekonstrukcje w czasach PRL-u, aż po prywatne budowle dzisiaj. Natomiast istotne jest to, że on się stał niedawno moim zdaniem bardzo aktualny. Ja jestem w ogóle ekspertem w sprawach współczesnej architektury i również na zamki patrzę jako na część współczesnej architektury i na całym świecie mamy w tej chwili powrót do nostalgicznej architektury. Ten powrót, ona zawsze gdzieś tam była na marginesie. Był postmodernizm, był książę Karol, który teraz jest królem Karolem, który postulował powrót do takiej architektury XIX-wiecznej. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili na całym świecie zachodnim trwa powrót do czegoś, co było kiedyś, Make America Great Again, powrót do architektury, która w jakiś sposób opowiada o naszej przeszłości wielkiej lub domniemanie wielkiej i te zamki są częścią tego, dlatego wydaje mi się, że dzisiaj ta wystawa jest potrzebna. A na ile ta zamczystość, głównie w przypadku tych obiektów, nazwijmy to zamków jednorodzinnych, to jest efekt tego, że po prostu nam się coś podoba, to z jednej strony, a z drugiej strony że to jest trochę wyraz naszej indywidualności, to efekt potrzeby wyróżnienia się, bo o ile mógłbym się zgodzić, że w przypadku chociażby zamku w Poznaniu tym elementem decydującym była kwestia podbudowywania, czy też umacniania polskiej tożsamości, o tyle mam znak duże zapytania, czy faktycznie w przypadku Garażu, który wygląda jak zamek, to jest efekt tego, że chcemy podkreślić nasze przywiązanie do wartości, do tradycji, a na ile jest to po prostu rodzaj konwencji, pastiszu. A być może właśnie tego, że nam się to po prostu podoba i chcemy się wyróżnić spośród naszych sąsiadów. Zastanawiam się w tej chwili nad tym, co pan powiedział, zamki jednorodzinne. Czy przypadkiem każdy zamek nie jest jednorodzinny? <grym> Jakiejś rodziny Habsburgów albo innych. Zamek jest... Dobrze, podejdę do tego od strony... Teorii architektury współczesnej. Bardzo często mówiło się o postmodernizmie, że to była taka architektura, która no, zaprzeczała tej modernistycznej uniformizacji i generowała tożsamość i wracała do różnych historycznych stylów. Natomiast ja mam takie wrażenie, że postmodernizm był jednak um, architekturą bardzo inteligencką. Wymagał niezwykłej znajomości w ogóle, yy, Architektury i historii architektury po to, żeby odczytać te no Właśnie, Bo postmodernizm bardzo często bawił się pastiszem, tak. a ten kitr, który tak. na pierwszy rzut oka był e, widoczny, tak naprawdę trzeba było umieć zdekodować. I wydaje mi się, że słowo pastisz jest nie na miejscu w przypadku właśnie zamczystości. Dlatego, że zamek, jako pewien archetyp to jest architektura dosyć obcesowa. To jest bardzo łatwe do odczytania. To jest od razu widać, że coś jest zamczyste, bo ma Blanki. tak? Od razu widać, że ma wieżę, więc wydaje mi się, to że... To wszystko jest na serio? Niekoniecznie, natomiast zamek jest przede wszystkim symbolem. To jest architektura, która ma się przede wszystkim czytać z zewnątrz. To nie jest to samo co dom jednorodzinny, gdzie najważniejsze są metry kwadratowe i najważniejsze jest doświetlenie i ustawność, e, albo mieszkanie, gdzie też patrzymy na to w sposób bardzo racjonalny. Zamek to jest przede wszystkim pewny, pewien obraz, który tworzymy w przestrzeni e, wokół siebie, e, wokół siebie jako jednostka, wokół siebie jako społeczność, wokół siebie jako naród i należy to po prostu czytać. I teraz e, jako symbol zamek jest niezwykle pojemny. E, jeżeli się zastanowimy nad symbolem zamku, ja nie znam żadnej innej typologii architektonicznej, która byłaby tak strasznie pojemna, dlatego, że dla kogoś, kto myśli na serio, zamek jest symbolem na przykład władzy królewskiej, albo hierarchii, albo rycerskości, albo w Polsce zamek królewski jest symbolem, no jednak kraju, który został zniszczony, a później powstał, tak jak ten zamek, z popiołów, jak Feniks, tak? Więc jest to pewnego rodzaju świętość. A z drugiej strony zamek się kojarzy z Disneyem z zabawą, z plażą, z dmuchanym zamkiem, po którym można skakać. Więc jest to symbol, który jest bardzo, ale to bardzo bogaty w znaczenia i każdy może te znaczenia inaczej interpretować. Tutaj zdradzę taką ciekawostkę. W trakcie pracy nad tym projektem rozmawiałem z bardzo dużą liczbą ekspertów w Polsce i za granicą, no bo na przykład Japończycy też lubią zamki i też je budują, odbudowują chołbią W Hiroshimie jest na przykład odbudowany już z betonu, na wszelki wypadek, drewniany zamek. Więc yy, rozmawiając z tymi ekspertami, miałem wrażenie, że w Polsce przeważa Właśnie poważne podejście do zamku. Natomiast jeżeli się rozmawia z Francuzami, z Amerykanami, to dla nich to jest przede wszystkim entertainment. To jest rozrywka. To jest Walt Disney. To, to jest no, Bliżej Walta Disneya niż Zamku Królewskiego w Warszawie. Oczywiście w Polsce to też jest, bo przecież mieliśmy zamki Lego i tak dalej. Ale to wahadełko jest przechylone trochę inną stronę. A który zamek jest bardziej zamczysty? Stobnica czy Wawel? Obydwa są bardzo zamczyste. Według naszej klasyfikacji, którą stworzyliśmy, jest 10 kryteriów zamczystości i one są w ogóle niezbyt intuicyjne czasami. One wynikają z badań nad obrazami zamków i często są niezgodne z prawdą. Czyli na przykład zamczyste w takim wyobrażeniu jest zamczysko kamienne, a ceglane już nie. To wynika z tego, że o wiele więcej obrazów zamków z popkultury jest z kamienia niż z cegły, a wiemy, że w Polsce mamy bardzo dużo ceglanych. Wydaje mi się, że pomiędzy nimi to będzie chyba egzekwo, natomiast Stobnica jest położona poza miastem, co sprawia, że jest bardziej wyizolowana i bardziej istnieje poza czasem, można powiedzieć. Jest nad wodą, co też jest istotne w kontekście mówienia o zamczystości. Wawel też jest nad wodą, bo widać go od strony Wisły, jest otoczony właśnie taką wstęgą Wisły. Co prawda Wawel jest na prawdziwym wzgórzu, a Stobnica jest na czymś, co jest stylizowane na wzgórza tak naprawdę jest parkingiem. Natomiast wydaje mi się, że oba są bardzo zamczyste. Znowu ciekawostka. Ja od czasu do czasu robię oprowadzania kuratorskie po wystawie. Zapraszam do Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawa jest do końca czerwca. I któregoś dnia przyszła grupka dzieci i stanęły przed fotografiami Nikolasa Grospiera. Tam jest właśnie sześć zamków i Jednym z nich jest Stopnica, a drugim jest Wawel i spytałem właśnie dzieci, a no co, który z nich wam się najbardziej podoba, który jest najbardziej zamczysty, przypomina zamek i one wszystkie pokazały palcem na Stopnicę. No w ogóle Stopnica to jest taki wyjątkowy przykład zamku, zamku, który powstał, czy właściwie powstaje jeszcze zupełnie od podstaw, który kumuluje właściwie wszystkie te nasze wyobrażenia o tym, jak zamek powinien wyglądać. Tak, on rzeczywiście kumuluje wszystkie wyobrażenia, i, i dlatego, ale też kumuluje, kumuluje wszystkie problemy e, zamczystości. Wie, wiemy przecież o tym, że są ogromne kontrowersje, pytania dotyczące tego, czy on w ogóle powstaje legalnie. E, są kontrowersje dotyczące jego pasadowienia w obszarze Natura 2000. Więc e, wydaje mi się, że to jest taki obiekt, który bardzo dużo e, w sobie kumuluje. Dla mnie najciekawsze pytanie dotyczące Stobnicy polega na tym, że ten zamek, ten zamczysty obiekt, bo tam nigdy nie było zamków w historii, jest niezwykle dobrze wykonany rzemieślniczo z punktu widzenia takiego architektonicznego rzemiosła. I to jest moim zdaniem interesujące, dlatego że większość tych obiektów, o których mówimy, to jest no, z punktu widzenia właśnie rzemiosła architektonicznego, przyznajmy sobie, że to jest słaba architektura, tak? że ten zamek w Poznaniu albo, albo tylko no, tam bardzo łatwo jest to wyśmiać, bardzo łatwo jest powiedzieć, że to jest makieta, to jest źle wykonane. Natomiast w przypadku tej stopnicy to jest w takiej dyskusji architektonicznej trudny przeciwnik, dlatego, że z jednej strony jest to budynek nie dzisiejszy na przekór w ogóle teorii architektury współczesnej, no bo nagle budujemy zamek, który od dobrych 500 lat jest dysfunkcjonalny, tak? Nie można się w nim bronić. I e, z drugiej strony jest wykonany, mi bardzo przypomina stopnica, takie budynki z końca XIX wieku. Takie na przykład, nie wiem, jak Politechnika Wrocławska albo albo Zamek w Poznaniu. To jest już początek XX wieku, czyli e, z czasów właśnie e, tej... tego historyzmu zamkowa, Historyzmu, ekonacyjny. tak. tak kiedy, kiedy budowano dworce, ale jeszcze w historycznym kostiumie. Więc e, on sprawia z bliska takie wrażenie właśnie takiej bardzo solidnie wykonanej niemieckiej architektury z końca XIX wieku. A czy w takim ujęciu kulturowym, szeroko rozumianym, możemy postawić znak równości pomiędzy zamkiem w Stobnicy, zamkiem w Tekocinie, a na przykład zamkiem królewskim w Warszawie? No nie. No nie. Wydaje mi się, że zawsze pozostaje jednak ta kwestia, którą, którą ja tutaj unikam. Zamkami zajmują się w Polsce głównie... Historycy sztuki, historycy, osoby, które się zajmują konserwacją zabytków. I to jest prawidłowe. I ja tutaj trochę wyskoczyłem jak Filip Skonopi, właśnie z punktu widzenia architektury współczesnej, patrząc na zamki. Natomiast Zamek Królewski w Warszawie jest paradoksalnym obiektem, bo z jednej strony on jest nowy, to on powstał w latach 70., ale z drugiej strony jest prawdziwy. Jest prawdziwym zabytkiem pod tym względem, że tam są pewne relikty z tego oryginalnego zamku. No i oczywiście tam miało miejsce bardzo wiele wydarzeń z historii, do których wszyscy, o których wiemy i odnosimy się. Tak samo jest z Wawelem. Więc to są zupełnie inne obiekty. Natomiast ciekawe jest to, że ten archetyp zamku, czy ten symbol zamku cały czas istnieje, cały czas jest aktualny, cały czas ktoś gdzieś próbuje go używać, wykorzystywać. No i on jest chyba niezwykle skuteczny, jak wyrazisty, widoczny, wzbudza zainteresowanie. Co ciekawe, ten archetyp zamku wykorzystywany jest nie tylko po to, aby tworzyć fizyczne nowe obiekty, ale także może coraz częściej wykorzystywany jest w przestrzeni wirtualnej. Na Państwa wystawie można zobaczyć fragment gry Wiedźmin, gdzie jest ukazany zamek. Właśnie na ile ta wirtualna rzeczywistość kształtuje nasze wyobrażenie o zamczystości? Bardzo kształtuje. Ja myślę, że jedna z takich rzeczy, co do których... Jeszcze nie wiemy nawet, jak bardzo ona kształtuje naszą wyobraźnię. To jest to, co się stało z popkulturą w XXI wieku. Bardzo często, kiedy mówimy o popkulturze, mamy na myśli XX wiek. To, co Walt Disney wówczas robił, wymyślił. Natomiast jeżeli się nad tym zastanowić, to ile zamków na przykład powstało w XXI wieku w serialach i w filmach, których wcześniej nie było. Jeżeli się zastanowić nad tym, to nie wiem, w 80-tych latach powstał film Imię Róży i tam jest zamek. Ale już w XXI wieku powstała adaptacja Tolkiena, e, gdzie tych zamków jest ileś. Ona jest niezwykle pięknie zrealizowana, z rozmachem, gra o tron, z rozmachem, mnóstwo zamków, e, bardzo zamczystych. Gry komputerowe, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to, co się wydarzyło od momentu pojawienia się seriali takich, właśnie Netflixowych, gier komputerowych, my jesteśmy zanurzeni w tej popkulturze, która jest o wiele bardziej doskonale opracowana, o wiele bardziej sugestywna, o wiele piękniejsza i o wiele mocniej atakuje wszystkie nasze zmysły. Ja chciałbym tutaj podkreślić, że jeżeli patrzeć na popkulturę. To naszym wkładem do światowej popkultury jest Wiedźmin. Nie wiem, czy jest coś innego, podobnego, o podobnej skali e, działania, co myśmy wnieśli e, w posagu do tej światowej e, popkultury. I ten Wiedźmin jest niezwykle fajnie wymyślony, dlatego, że świat Wiedźmina to nie jest słowiańskie fantasy. To jest raczej takie ogólne fantasy, do którego już wszyscy przywykli, ale rozszerzone o właśnie słowiański, e, polski e, wątek. Ten Wiedźmin został doskonale przyjęty jako gra komputerowa na całym świecie. E, nie wiem, czy tak samo doskonale jako serial. E, natomiast to jest coś, co myśmy rzeczywiście stworzyli, co jest w obiegu z tego, co pamiętam, kilkadziesiąt milionów Wiedźminów się sprzedało. I nagle takie zamki jak K. R. Morhen, który jest w, w, pierwszą planszą w, w Wiedźminie i dosyć istotną lokacją w w książce, to jest zamek, który pewnie został odwiedzony przez ogromną liczbę ludzi, większą niż wszystkie inne polskie zamki razem wzięte. I tutaj refleksja, która się nasuwa i którą ja sugeruję na wystawie, to jest to, że w Polsce budujemy zamki Również tam, gdzie nie istnieją żadne ograniczenia, ani finansowe, ani grawitacyjne, ani żadne inne. Czyli do tych światów wirtualnych, czy literatury, czy filmu, czy gier komputerowych też przynieśliśmy zamki i to daje do myślenia. A na ile to, o czym teraz pan powiedział, będzie w przyszłości kształtowało nasze zainteresowanie zamczystością, innymi słowy, czy nadal w Polsce będzie popyt na zamki i zamczystość? Wydaje mi się, że będzie, dlatego że kiedy Polska budowała swoje nowoczesne państwo na początku XX wieku, My się nie, wyrzekli, nie wyrzekliśmy zamku, tak? To znaczy od samego początku towarzyszą Polsce takie obiekty jak Wawel, który jest co prawda historycznym zamkiem, ale bardzo mocno przebudowany przez Adolfa Szyszko-Bochusza. No coraz więcej osób o tym wie. <laughs> ja tutaj też w książce Ostatni Zamek mamy wywiad z krakowskimi historykami, którzy właśnie bardzo dokładnie o tym mówią, ale też zamek w Wiśle. To był zamek zbudowany również, wzniesiony przez Adolfa Szyszko-Bochusza pod koniec lat dwudziestych, który jest takim paradoksem, bo jest budynkiem i awangardowym, i zamczystym jednocześnie. Tak, bo tamta forma zewnętrzna jest taka, nazwijmy to umiarkowanie modernistyczna, ale wnętrza są świetnym przykładem polskiego nowoczesnego designu okresu dwudziestolecia międzywojennego. Tak, to jest, to jest bardzo ciekawe w ogóle, że ten zamek w Wiśle próbował jak gdyby tą nowoczesność ukryć za zamczystością. Być może to jest jakaś metafora w ogóle naszego społeczeństwa. Ale wracając do głównego wątku wypowiedzi, wydaje mi się, że te zamki się pojawiają w każdej epoce, dlatego, że później następne pokolenie oczywiście odbudowywało zamki po wojnie i to nie jest tylko zamek królewski w Warszawie, ale to są różne kreacje na ziemiach odzy Później kolejne pokolenie zaczęło sobie wznosić tam łapalice, czy później stobnice, Więc mam wrażenie, że ten zamek wraca o wiele e, i on będzie wracać. Będzie wracał w różnych formach i każda kolejna epoka będzie miała swoją własną e, zamczystość. E, dla mnie o wiele bardziej istotnym pytaniem jest to, czy istnieje coś z drugiej strony. Bo zamek jest symbolem jednak bardzo tradycjonalistycznym. E, on może być bardzo różnorodny, on może można jemu nadawać różne znaczenia i funkcje, ale on w sposób jednoznaczny patrzy wstecz. A mamy coś, co patrzy w przyszłość? I to jest właśnie to pytanie, które sprawiło, że zarówno wystawa, jak i książka zaczyna się od zdania w Polsce buduje się niepokojąco dużo zamków. E, I to słowo niepokojąco, to zaniepokojenie, to jest właśnie wyraz mojego odczucia tutaj, że to jest wszystko niezwykle interesujące. E, w tym jest bardzo duża wartość. E, ja tego w ogóle nie krytykuję. Natomiast mam takie pytanie, czy jest coś innego, coś co powiedzmy tam 100 lat temu nazwano by szklanymi domami, jakaś inna forma architektoniczna, która by nas kierowała do przodu. I która by nas opisywała. Tym pytaniem, na które chyba nie ma na razie dobrej, jednoznacznej odpowiedzi pozostawimy naszych słuchaczy, bo nasz czas dobiega końca. Kuba Snopek, kurator wystawy Ostatni zamek”, Zamczystość Polska od Wawelu do Stopnicy, był gościem audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja także Państwu dziękuję. Błożej Próśniewski. Do usłyszenia. Przestrzeń Design Architektura. Powtórka programu.